Poczet królów i książąt polskich. Taśma piąta, ścieżka druga. Do arbitrażu nie doszło. Książęta polscy nie stawili się na dwór Konrada. Nowe problemy, zwłaszcza krucjata, zaprzątnęły uwagę władcy Niemiec. Przekazał więc szwagrowi i siostrze swą włość w Altenburgu jako rezydencję i źródło utrzymania i polecił czekać. Syna ich, Bolesława, zabrał zapewne ze sobą na wyprawę krzyżową Czekanie przeciągało się. Jedynym urozmaiceniem były coraz bliższe kontakty rodziny wygnańców z mnichami z sąsiedniego klasztoru cysterskiego w Pforcie i z niedalekiego benedyktyńskiego Pegału. Nowe nadzieje pojawiły się ze wstąpieniem na tron niemiecki młodego, energicznego cesarza Fryderyka Barbarossy, bratanka Agnieszki. W sierpniu 1157 roku doszło wreszcie do wyprawy zbrojnej na Polskę, ale Władysław, który w lipcu tegoż roku spotkał się z cesarzem w Bamberdze, najprawdopodobniej nie wziął w niej udziału. Może był już zbyt słaby na trudy wojenne. W każdym razie nieobecność jego zaważyła na wynikach rokowań. Mimo bezwzględnej przewagi militarnej, cesarz nie nalegał w rokowaniach prowadzonych w Krzyżkowie pod Poznaniem na przywrócenie Władysława do władzy. Spór odłożono znowu do dalszych rozmów. Może Władysław był już ciężko chory i obie strony milcząco zakładały, że jego śmierć ułatwi rozwiązanie sporu. Nastąpiła ona 30 maja 1159 roku, choć co do daty rocznej są pewne niejasności. Śląska Kronika Polska podaje Pegał jako miejsce jego pochowania. Rzeczywiście śmierć Władysława pomogła jego synom w odzyskaniu dziedzicznej dzielnicy. Bolesław Kędzierzawy był teraz prawowitym seniorem w myśl statutu krzywoustego. Mógł więc bratankom zwrócić w 1163 roku bez obawy o swe panowanie dzielnicę ojcowską. Krótkie rządy Władysława były istotnie przełomowe w dziejach Polski. Po raz pierwszy nie udało się po podziale kraju przywrócić jednowładztwa. Może zabrakło Władysławowi do tego zdolności politycznych i umiejętności w rządzeniu. A może nacisk potężniającego możnowładztwa nie życzącego sobie dalej silnej władzy centralnej, był już zbyt silny. Nie miał Władysław wielu sympatyków w historiografii, choć nie robił nic innego niż jego ojciec, dziad i dalsi przodkowie, którzy równie surowo obchodzili się z rodzeństwem i podobnie bez skrupułów sięgali po obcą pomoc przeciw braciom. Ale on nie miał szczęścia w swojej walce, przegrał, a w dodatku nie zginął tragicznie, tylko żył nadal i intrygował u obcych przeciw własnemu krajowi. Gorycz swą i pretensje przekazał synom, zapoczątkowując antagonizm między najstarszą a młodszymi liniami piastowskimi. Tadeusz Wasilewski, Bolesław IV Kędzierzawy Gdy Bolesławowi III Krzywoustemu urodził się syn, nazwany później od swych kręconych włosów Kędzierzawym, nikt nie przypuszczał, że los przeznaczył mu panowanie. Był dopiero czwartym synem Krzywoustego, a trzecim z jego drugiego małżeństwa z Niemką Salomeą, hrabianką Bergu. Jeśli nawet stronnictwo księżnej Salomei pragnęło zapewnić następstwo tronu jej synowi, pomijając jej pasierba, urodzonego z Rusinki Władysława, to kandydatami byli dwaj starsi synowie Salomei – Leszek, urodzony w 1115-116 roku i Kazimierz Starszy, urodzony w 1122 roku. Dopiero ich zgony poprzedzające postanowienia testamentowe Bolesława Krzywoustego skierowały uwagę opozycji możnowładczej na młodziutkiego, trzynastoletniego w roku śmierci ojca Bolesława. Ojciec wyznaczył mu w testamencie Mazowsze z częścią Kujaw. Trzynastoletni książę, jak poucza przykład jego ojca, mógł być uznany za mającego lata sprawne, to jest pełnoletniego, zwłaszcza, że już od roku przebywała z nim razem na dworze książęcym księżniczka Wierzchosława, córka Wsiewołoda Mścisławowicza, księcia Wielkiego Nowogrodu, a prawnuczka słynnego Włodzimierza Monomacha. Przybyła ona do Polski mając zaledwie około 10 lat, aby poślubić Bolesława po dojściu obojga do pełnoletności. Uznanie go księciem pełnoletnim opóźniał jednak nowy władca Polski od 1138 roku starszy przyrodni brat Władysław II, pierwszy senior na mocy testamentu ojca. Władysław II według kronikarza mistrza Wincentego Kadłubka ulegał we wszystkim swej żonie Agnieszce, margrabiance austriackiej, przyrodniej siostrze króla Niemiec Konrada III, Hohenstauffa, a ona usposabiała go wrogo do braci. Władysław z okrutną zaciekłością prześladuje małoletnich jeszcze braciszków, a zająwszy ich miasta postanawia ich wydziedziczyć. Ci pokornymi prośbami starają się przejednać wolę nieubłaganej kobiety i więcej łzami niż wymową usiłują coś wskurać. O losie młodszych braci Władysława zadecydowała postawa możnowładztwa polskiego, które wystąpiło w ich obronie. Na czele obozu juniorów stanęli arcybiskup gnieźnieński Jakub i Komes Wszebor, były palatyn Bolesława Krzywoustego, pozbawione tej godności przez Władysława. Został on palatynem u boku młodego Bolesława Kędzierzawego i głównym dowódcą armii juniorów. Zimą 1141 42 roku Szebor i dwaj młodzi książęta Bolesław i Mieszko rozbili w krwawej bitwie nad Pilicą połączone oddziały księcia seniora Władysława II oraz jego ruskich i pruskich sprzymierzeńców, zmuszając tym brata do rezygnacji z jego planów zjednoczenia kraju. W lipcu 1144 roku zmarła matka juniorów księżna Salomea, a Władysław II sięgnął po spadek po niej, atakując ponownie w roku następnym obu juniorów. Tym razem pokonał ich oddziały nad Dolnym Nerem lub pobliską Bzurą, zdobył cztery grody, a w roku 1146 wznowił działania wojenne i obległ ostatni poważniejszy punkt oporu juniorów w zachodniej części państwa – Poznań stolice dzielnicy Wielkopolskiej Mieszka. Sędziwy arcybiskup Jakub polecił się wówczas zawieść na wózku do obozu księcia seniora, wzywając go do zaprzestania wojny domowej prowadzonej przy pomocy pogańskich Prusów, a gdy napomnienia nie odniosły skutku, uroczyście wyklął Władysława. Młodzi książęta przygotowywali w tym czasie odsiecz na polecenie popędliwego, bardziej porywczego od Bolesława Mieszka Wierne im oddziały podjęły wojnę podjazdową przeciwko siłom seniora, a następnie napadły niespodzianie na jego obóz i przy pomocy oblężonych obrońców Poznania rozbiły wojsko Władysława II. Klęska pod Poznaniem była punktem zwrotnym wojny domowej. Władysław II udał się po pomoc do Niemiec, a juniorzy zdobywając gród po grodzie dotarli aż do Krakowa, zmuszając księżnę Agnieszkę do kapitulacji i udania się w ślad za mężem, tym razem już na wieczyste wygnanie Tron seniora i zarząd dzielnicy śląskiej objął Bolesław Kędzierzawy Palatynem jego dworu został zwycięski w Szebor Mistrz Wincenty Kadłubek wysławiał w swojej kronice niesłychaną łaskawość zwycięskiego Bolesława Który obdarzył Mieszka i Henryka także tymi dzielnicami, które im się nie należały A Kazimierza wychowywał w swoim domu jak syna nie wiemy niestety, na czym polegała ta niezwykła szczodrobliwość nowego seniora. Mieszko być może dostał jakieś ziemie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw, a Henryk całą późniejszą Sandomierszczyznę, może nawet z grodami należącymi wcześniej do prowincji Łęczyckiej. W wydzieleniu nowych dzielnic towarzyszyła ogólna reorganizacja zarządu krajem, który pokryła gęstsza niż uprzednio sieć grodów kasztelańskich. W związku z tą działalnością wzebor Wzniósł w 1151 roku w Koninie słup wyznaczający połowę drogi między dwoma grodami kasztelańskimi należącymi do Bolesława, Kujawską Kruszwicą i Wielkopolskim Kaliszem. Wojna zakończona wewnątrz kraju przeniosła się na arenę dyplomatyczną. Wypędzony Władysław II nie ustawał w zabiegach o powrót na tron ojcowski, a posiadał poparcie króla Konrada III i księcia Czech Władysława. Zgodę Konrada III na wyprawę do Polski uzyskał już w kwietniu 1146 roku na zjeździe w Kainie. Na wyprawę wyruszył król niemiecki w sierpniu 1146 roku. Powstrzymała go jednak rzeka Odra, broniąca skutecznie zachodnich granic Polski. Nie mogąc przebyć jej brodów umiejętnie bronionych przez Polaków, król Konrad III nawiązał z nimi rokowania, po czym wycofał się z Polski za cenę okupu pieniężnego, i obietnicy stawienia się na jego dworze na wezwanie. W następnym roku wyruszył król Konrad III na wyprawę krzyżową. Nie mógł przeto przyjść szwagrowi i siostrze z pomocą. Również nowy senior nie zaniedbywał prowadzenia akcji propagandowej na zachodzie Europy w obronie swej sprawy. Episkopat Polski uzyskał od papieża Eugeniusza III potwierdzenie klątwy rzuconej na Władysława II, a przybyły do Polski jego legat, kardynał Humboldt potwierdził 31 maja 1147 roku nadania młodych książąt dla klasztoru benedyktyńskiego w Trzemesznie, legalizując tym samym świeżą zmianę na tronie senioralnym. W celu pozyskania margrabiów niemieckich wysłał Bolesław Kędzierzawy brata swego Mieszka, podobno na czele aż 20 tysięcy krzyżowców, na krucjatę organizowaną przez margrabiów Albrechta Niedźwiedzia, i Konrada Miśnieńskiego przeciwko Słowianom która dotarła aż do Szczecina sam Bolesław wyprawił się w tym czasie przeciwko pogańskim Prusom niedawnym sprzymierzeńcom Władysława Wygnańca sojusz z Albrechtem Niedźwiedziem umocnił Bolesław w rok później w czasie uroczystego zjazdu w Kruszwicy w styczniu 1148 roku na którym syn Albrechta Otto poślubił siostrę Bolesława Judytę. Utrwalił w ten sposób nowy senior swe stanowisko międzynarodowe kosztem niekorzystnych ustępstw na rzecz Niemców na Pomorzu Zachodnim i w ziemi Wieletów, podbijanej przez Albrechta Niedźwiedzia. Wprawdzie około 1157 roku poparł zbrojnie wraz z bratem Mieszkiem księcia Jakse z Kopaniku, który walczył z margrabią Albrechtem Niedźwiedziem o gród Brenne, lecz była to pomoc słaba i trwająca krótko, gdyż 11 czerwca 1157 roku Margrabia zdobył gród, tworząc na zdobytych ziemiach Marchię Brandenburską w przyszłości groźnego wroga Polski. Akcje dyplomatyczne Bolesława skutecznie paraliżowała w Niemczech jego bratowa, księżna Agnieszka. Na jej prośby wysłał papież do Polski nowego legata, swego kanclerza Gwidona, który na przełomie 1148 49 roku zażądał restytucji Władysława. Po odmowie rzucił na juniorów klątwę, a na cały kraj interdykt, po czym zaapelował do króla Niemiec Konrada III o przywrócenie siłą tronu Władysławowi. Papież Eugeniusz III zatwierdził wszystkie posunięcia swego legata. Konrad III, powstrzymywany przez margrabiów Albrehta Niedźwiedzia i Konrada, na interwencję w Polsce nie zdobył się, a w lutym 1152 roku zmarł, nie przeprowadziwszy nawet swej koronacji na cesarza. Interwencję podjął dopiero jego następca, cesarz Fryderyk I Barbarossa, aby ugruntować rzeczywistą władzę cesarską nad Polską, traktowaną jako kraj trybutarny lub lenny. Przebieg jej opisał w liście do opata Wibalda. Gdy Bolesław Kędzierzawy odmówił restytucji brata Władysława na tronie, wyruszył cesarz w początku sierpnia 1157 roku na Polskę wspólnie z czeskim księciem Władysławem II, który według mistrza Wincentego podrzegał nienawiść Rudego Smoka, to jest cesarza Rudobrodego, do Bolesława. Tym razem zastosowali książęta juniorzy odmienną od tradycyjnej taktykę obrony. Być może zabrakło im doświadczonego dowódcy, gdyż Palatyn w Szewor zmarł przed 1153 rokiem, a Bolesław Kędzierzawy nie próbował wbrew dawnej tradycji bronić grodów położonych nad Odrą, Głogowa, Bytomia i innych, lecz polecił je spalić. Zastanawiano się już nieraz nad przyczynami, które wywołały ów desperacki krok, wymieniając moment zaskoczenia lub wieloletni brak dbałości o obronność grodów położonych na Śląsku. Były to jednak tylko względy uboczne, gdyż zasadniczym powodem załamania się linii obrony na Odrze był szybki na owe czasy postęp techniki wojskowej. Stare, nizinne, drewniano-ziemne grody przestały już spełniać swe zadania obronne i w następnych dziesięcioleciach Zastępowano je coraz powszechniej również w Polsce murowanymi zamkami wznoszonymi na innych, przeważnie wyżej położonych miejscach. Niepowstrzymywane przez załogi grodów wojska cesarskie przekroczyły niebronioną po raz pierwszy Odrę 22 sierpnia 1157 roku i paląc i niszcząc kraj dotarły bez przeszkód aż w okolice Poznania. Przerażony Bolesław zwrócił się do księcia Czech Władysława o pośrednictwo i przy jego pomocy uzyskał upokarzające w prawdzie, lecz dość dogodne dla siebie warunki ugody. Przybywszy do obozu cesarskiego, przysiągł w imieniu swoim i narodu, że wypędzając starszego brata Władysława, nie zamierzano obrazić majestatu cesarskiego. Obiecał zapłacić cesarzowi dwa tysiące grzywien srebra, książętom Rzeszy Niemieckiej tysiąc, dworzanom dwieście, a ponadto 20 grzywien złota cesarzowej jako karę za niestawiennictwo przed obliczem cesarza na wezwanie i niezłożenie hołdu lennego. Zaprzysiągł ponadto stawić się w Magdeburgu na Sejm Rzeszy na Boże Narodzenie 1157 roku, aby odpowiedzieć tam na zarzuty stawiane mu w sprawie brata, a następnie wziąć udział w wyprawie włoskiej cesarza. Dla zabezpieczenia tych warunków ugody, Wydał księciu czeskiemu zakładników, wśród których znalazł się jego najmłodszy brat Kazimierz. Złożył następnie cesarzowi w Krzyżkowie pod Poznaniem, upadłszy mu do nóg, hołd lenny. Wystąpił wówczas według kroniki czeskiej boso z mieczem uwiązanym na szyi. zaprzysiągł wierność, po czym przywrócony do łaski odebrał od Fryderyka I pocałunek pokoju. Polska stawała się lennym cesarskim za cenę uznania Bolesława jej władcą. Władysław II Wygnaniec i jego synowie mogli odtąd oczekiwać co najwyżej zwrotu swego dziedzicznego Śląska. Władysław nie doczekał jednak powrotu nawet na Śląsk. Zmarł w 1159 roku. Śmierć jego utorowała drogę do kraju jego trzem synom – Bolesławowi Wysokiemu, Mieszkowi Plontonogiemu i Konradowi – nie mogli oni jednak, jako młodsi od Bolesława i Mieszka przedstawiciele dynastii piastowskiej, pretendować do tronu seniora w Krakowie. W zamian za oddanie Śląska uzyskał Bolesław Kędzierzawy zwrot zakładników przebywających w Niemczech od 1157 roku. Bolesław Kędzierzawy nie zwrócił Władysławowicom całej dzielnicy śląskiej. Nie oddał im mianowicie kilku najważniejszych grodów, w których trzymał nadal swe załogi. Pokrzywdzeni bratankowie wystąpili w 1167 roku z bronią w ręku i przy pomocy rycerstwa niemieckiego zdobyli zatrzymane przez seniora grody i toczyli z nim ze zmiennym szczęściem dalsze walki. Mistrz Wincenty porównał ich z powodu wojowniczości i zdolności wojskowych do lwich szczeniąt obezwładniających zaciekłość tygrysów. Seniorowi udało się wygnać Bolesława Wysokiego przy pomocy skłóconego z nim mieszka Dopiero w 1172 roku Bolesław Wysoki zwrócił się wówczas o pomoc do cesarza Fryderyka I, który w 1173 roku podjął drugą wielką wyprawę do Polski. Pamiętający dobrze lekcję krzyżkowską Bolesław natychmiast powtórzył zapewnienia wierności, zwrócił cały Śląsk wraz z ziemią lubuską bratanką i zapłacił cesarzowi, łagodząc jego gniew, karę w wysokości 8 tysięcy grzywien srebra poniżając raz jeszcze godność księcia Polski. Była to ostatnia wyprawa cesarska przeciw Polsce. Odtąd walczyli z nią jedynie niemieccy władcy pogranicznych marchii. Podobnie jak większość władców piastowskich, również Bolesław uposażał fundacje kościelne swych przodków i swych dygnitarzy. Benedyktyną w Trzemesznie nadał wspólnie z bratem Mieszkiem kaplicę panny Marii w górze pod Łęczycą, a w 1143 roku z okazji konsekracji kościoła nadał klasztorowi Panny Marii i Świętego Wincentego we Wrocławiu dwie kaplice w prawo odbywania ośmiodniowego targu karczmę we Wrocławiu i targ w Kostomłotach. W okresie jego panowania i przy jego czynnym poparciu biskup płocki Aleksander z Malon ufundował zapewne w 1151 roku klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Wspaniałą trójnawową bazylikę romańską zniesioną z kamienia wyświęcono około 1160 roku, a 21 maja 1161 roku na wiecu w Łęczycy książe nadał nowemu klasztorowi cztery wsie i ludzi niewolnych. Wiec Łęczycki odbył się z okazji konsekrowania wspaniałej kolegiaty romańskiej pod wezwaniem Panny Marii i Świętego Aleksego, dziś w tumie pod Łęczycą. Zatwierdzał również Bolesław na wiecach w obecności licznych świadków i nadawał jako książę zwierzchni zwolnienia immunitetowe licznym fundacjom swych braci Mieszka i Henryka i najwybitniejszych możnowładców, arcybiskupa Janika Gryfity w Brzeźnicy, późniejszym Jędrzejowie, dla cystersów sprowadzonych wówczas do Polski, zbyluta obywatela polskiego z rodu Pałuków, założyciela opactwa cysterskiego w Łeknie, i wreszcie księcia Jaksy, niefortunnego kandydata do tronu w Brennie i słynnego krzyżowca, który sprowadził w 1163 roku do podkrakowskiego Miechowa kanoników regularnych stróży grobu chrystusowego w Jerozolimie, tzw. Bożogrobców. Mimo wojen domowych i ponoszonych klęsk, panowanie Bolesława Kędzierzawego zaznaczyło się w dziejach niezwykle ożywioną działalnością fundacyjną i budowlaną – której rezultaty przetrwały do dnia dzisiejszego, budząc podziw swym rozmachem i monumentalnością. Bolesław walczył nie tylko o tron seniora i Śląsk, lecz organizował również w interesie własnej dzielnicy kujawsko-mazowieckiej zbrojne wyprawy przeciwko pogańskim Prusom. Główna wyprawa podjęta w roku 1166 zakończyła się całkowitym rozbiciem rycerstwa polskiego, które Prusowie wciągnęli do zasadzki, Unieruchomiając je między bagnami i jeziorami. Sam Bolesław jedynie z niedobitkami zbiegł z pola bitwy, na którym poległ książę Henryk, chociaż według innych przekazów zmarł on w tymże samym roku śmiercią naturalną. Wbrew temu, co pisze mistrz Wincenty o niezwykłej wprost szczodrobliwości Bolesława wobec braci, postępek jego w stosunku do Kazimierza świadczy o czymś wręcz przeciwnym, gdyż senior krakowski odebrał Kazimierzowi większą część zapisanej mu w testamencie przez Henryka dzielnicy sandomierskiej. Rządy jego i stałe niepowodzenia militarne wywołały w końcu tak żywe niezadowolenie, że znaczna część można i rycerstwa postanowiła zrzucić go w 1172 roku z tronu. Do wybuchu buntu nie doszło jedynie dlatego, że upatrzony przez spiskowców na następcę książę Kazimierz odmówił im swego poparcia. Umierając jesienią 1173 roku, w 49 roku życia, pozostawił Bolesław swemu następcy Mieszkowi państwo jeszcze silne i podporządkowane zwierzchniemu władcy. Nie pozostawił natomiast dziedzica zdolnego objąć w przyszłości tron Polski, gdyż jego syn starszy Bolesław zmarł w 1172 roku, licząc zaledwie 16 lat życia, a młodszy, małoletni syn Leszek, urodzony po 1160 roku z drugiej żony Marii, znanej nam jedynie z imienia, był słabego zdrowia i nie wróżono mu długiego życia. Ojciec osadził go na dzielnicy kujawsko-mazowieckiej i wyznaczył jako opiekuna brata Kazimierza. Bolesława Kędzierzawego przedstawił nam mistrz Wincenty Kadłubek jako władcę niezbyt energicznego, a czasem nawet bezwolnego. Podobną ocenę przekazują nam obcy kronikarze, a także rocznikarze polscy, czescy i niemieccy, opisujący najważniejsze wydarzenia jego panowania. A wśród nich także klęski ponoszone w wojnach z Niemcami, Prusami, a nawet własnymi bratankami. Być może na jego negatywną ocenę wpłynęło porównanie tego przeciętnego władcy z wybitnym następcą Mieszkiem Starym. Wbrew rozpowszechnionej opinii Polska w okresie panowania Bolesława Kędzierzawego nawet pod rządami miernego księcia seniora była państwem jednolitym, a nie rozbitym, mimo że na jej czele stało aż trzech książąt piastowskich. Obok seniora także Mieszko i Henryk, a później Kazimierz. Wszyscy trzej nosili tytuły książąt jednej tylko Polski, a nie tytuły utworzone od ich dzielnic. Jedynie Śląsk pod rządami Władysławowiców utworzył odrębne księstwo dzielnicowe. Utrzymała również Polska w okresie panowania Bolesława Kędzierzawego, mimo hańby Krzyżkowskiej, swą faktyczną niezależność od Niemiec. Michał Tymowski, Henryk Sandomierski Henryk Sandomierski nie został nigdy zwierzchnim władcą całej Polski. Nie walczył nawet o tytuł i władzę princepsa. Jeżeli więc pamięć o nim funkcjonuje w polskiej świadomości historycznej, a postać jego budzi zainteresowanie, to przede wszystkim dzięki wyprawie tego księcia do Jerozolimy. Czyn ten wyróżnia go wśród innych wczesnośredniowiecznych piastów? Co skłoniło go do dalekiej wyprawy? Jaki był ten książę, który wybrał sobie inną od pozostałych braci drogę życia? Tajemnicze koleje losu Henryka i nieznane motywy jego działania pobudzały wyobraźnię, wywoływały chęć wypełnienia luk pozostawionych przez szczątkowy materiał źródłowy artystyczną wizją przeszłości i literacką rekonstrukcją zamierzeń, dokonań oraz psychiki Henryka. Tak właśnie przedstawił nam postać księcia Jarosław Iwaszkiewicz w Czerwonych Tarczach. Także historyk odtwarzać musi dzieje Henryka z drobnych faktów zanotowanych wyrywkowo przez nieliczne źródła XII wieku. Nic więc dziwnego, że obok paru tylko wniosków i wiadomości pewnych obracać się będziemy wśród hipotez i domysłów. Kiedy w roku 1138 zmarł Bolesław Krzywousty, jego syn Henryk był jeszcze małym chłopcem. Ale nawet data urodzin Henryka nie jest pewna. Dopiero w XV wieku zanotował ją długość, podając rok 1132. Dziś nie wiadomo, czy kronikarz opierał się przy tym na tekście zaginionego obecnie rocznika, czy też odtworzył tę datę na podstawie informacji pośrednich. Musimy więc i my rozważyć okoliczności życia rodziny Bolesława Krzywoustego i późniejsze koleje losu Henryka, aby ustalić przynajmniej hipotetycznie rok urodzenia księcia. Matką Henryka była księżna Salomea, córka Henryka, hrabiego Bergu, po którym zresztą nasz książę nosił imię. Salomea była drugą żoną Bolesława Krzywoustego, poślubioną zapewne w 1115 roku. Małżeństwo układało się szczęśliwie. Mamy wzmianki o orgu dzieciach tej pary. Nie wszystkie one przeżyły wiek dziecięcy. Nawet w rodzinie książęcej śmiertelność niemowląt i małych dzieci była duża. Wśród synów Salomei, przyszłych książąt polskich, najstarszy był Bolesław, urodzony w 1125 roku. Po nim szedł Mieszko 1126, wreszcie Henryk i najmłodszy Kazimierz 1138 ponieważ córka Salomei Agnieszka urodziła się w 1137 roku, Henryk musiał ujrzeć światło dzienne pomiędzy rokiem 1127 a 1136. Oswald Balcer w swej genealogii Piastów zacieśnia ten okres do lat 1127-1131. Gerard Labuda przyjmuje za prawdopodobną datę Długosza 1132 zaś ostatnio Karol Buczek, lata 1130 32 W każdym razie w chwili śmierci ojca Henryk był jeszcze nieletni. Wiek sprawny rozpoczynał się bowiem w średniowieczu najwcześniej w dwunastym roku życia, z tym, że przekazanie władzy następowało po osiągnięciu tego wieku stopniowo i jak twierdzi historyk prawa Władysław Sobociński, zależnie od rzeczywistej zdolności młodego księcia do sprawowania trudnych obowiązków panującego. Nie ulega więc wątpliwości, że w roku 1138 Henryk nie mógł przejąć osobiście władzy w księstwie sandomierskim wraz z Lublinem i Wiślicą. W związku z taką sytuacją zastępowała go chyba w rządach księżna Salomea, która ponadto władała wyznaczoną jej w dożywocie wyłączoną z dzielnicy senioralnej Łęczycą wraz z Okręgiem. Inaczej interpretuje niejasny okres małoletności Henryka Gerard Labuda. Uważa on, że Salomea otrzymała księstwo Łęczycko-Sieradzkie nie tylko jako wdowie do żywocie na wydzielenie Łęczycy z dzielnicy senioralnej zgadzają się wszyscy, ale jako przyszłe uposażenie młodocianych jeszcze Henryka i Kazimierza. Sandomierszczyzna znajdowałaby się więc pod władzą seniora jako część Małopolski i dopiero po wygnaniu Władysława 1146 zwycięzcy bracia dokonaliby zupełnie nowego podziału wyznaczając Henrykowi jego dzielnicę. Spór ten rozstrzygnąć może sam Henryk Sandomierski, który w dokumencie wystawionym u schyłku życia rozkazał napisać Ja, Henryk, z Bożej łaski syn Bolesława, księcia Polski, z majątku, który z woli i łaski ojca za życia posiadałem, daję. Nie jest tam powiedziane, że ojciec przekazał mu księstwo sandomierskie, ale nadanie Henryka obejmuje wsie leżące właśnie na terenie tego dziedzictwa. Wyznaczenie więc Henrykowi dzielnicy sandomierskiej już w roku 1138 wydaje się najbardziej prawdopodobne. Inna sprawa, że władzę nad księstwem przejął on późno, nawet nie w chwili śmierci matki 1144, pod której opieką się wychowywał, gdyż walka o władzę, jaka toczyła się między seniorem Władysławem a dorosłymi Bolesławem i Mieszkiem, narażałaby niedoświadczonego Henryka na zbyt wiele niebezpieczeństw. Zapewne więc dopiero po wygnaniu Władysława Zwycięski Bolesław zezwolił Henrykowi na samodzielne rządy. Czy nastąpiło to już w 1146 roku, czy przez pewien jeszcze czas Kędzierzawy opiekował się Henrykiem i jego dzielnicą, nie wiemy z całą pewnością. W każdym razie jeszcze w dokumencie legata papieskiego kardynała Humboldta datowanym na 2 marca 1146 roku tytuły książęce noszą tylko Bolesław i Mieszko, zaś młodsi Henryk i Kazimierz Określeni są jako bracia książęcy. Henryk nie odznaczył się niczym szczególnym, gdy w sierpniu 1146 roku król Konrad III zorganizował wyprawę na Polskę i próbował przywrócić władzę seniora Władysławowi Wygnańcowi. Natomiast w 1149 roku Henryk Sandomierski wraz z bratem Bolesławem wziął udział w wyprawie zbrojnej na Włodzimierz Wołyński i Łuck, Oddziały polskie udzieliły wtedy pomocy sojusznikowi, księciu Izasławowi, który walczył z innymi pretendentami do tronu kijowskiego. Poczet królów i książąt polskich pod redakcją naukową Adrzeja Garnickiego. Taśma piąta, koniec drugiej ścieżki.